Zjawienie Jezu Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby okazał sługom swoim rzeczy, które się mają stać rychło, a On, posławszy je przez anioła swego, oznajmił Janowi słudze swemu, który świadczył Słowo Boże i świadectwo o Jezusie Chrystusie, i którekolwiek rzeczy widział. Błogosławiony, który czyta i błogosławieni, którzy słuchają słowa proroctwa tego i chowają te rzeczy, które w nim są opisane, albowiem czas blisko jest. Jan siedmiu kościołom, które są w Azji, łaska i pokój niech wam będzie od tego, który jest i który był i który przyjdzie i od siedmiu duchów którzy są przed oblicznością stolicy Jego i od Jezusa Chrystusa, który jest wierny, On świadek pierworodny z umarłych i Książę Królów Ziemi, Temu, który nas umiłował i obmył nas z grzechów naszych krwią swoją i który nas uczynił, królami i kapłanami, Bogu i Ojcu swemu, temu niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto idzie z obłokami i ujrzy go każde oko temu i ci, którzy go przebili i będą narzekać przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak. Amen. Jam jest alfa i omega. To jest początek I koniec. Mówi Pan, który jest i który był i który przyjdzie. To jest On Wszechmogący. Ja, Jan, którym jest bratem waszym i towarzyszem w ucisku i w królestwie i w cierpliwości Chrystusa Jezusa, byłem na onej wyspie, którą zową Patmos dla słowa Bożego i dla świadectwa Jezusa Chrystusa. I byłem zachwycony od ducha w dzień niedzielny i słyszałem za sobą głos wielki jako trąby, mówiąc, jam jest alfa i omega, pierwszy i ostatni, a co widzisz, napisz w księgach i poślij siedmiu kościołom, które są w Azji, w Efezie, i w Smyrnie, i w Pergamie, i w Tiatyrze, i w Sardes, i w Filadelfii, i w Laodycei, Obróciłem się tedy, abym obaczył głos, który był mówił ze mną, a obróciwszy się ujrzałem siedem lichtarzów złotych, a w pośrodku siedmiu lichtarzów złotych niektórego podobnego synowi człowieczemu, obleczonego w długą szatę i opasanego aż pod piersi pasem złotym. A głowa jego i włosy były białe jako wełna biała, jako śnieg, a oczy jego jako płomień ognia, nogi też jego podobne mosiądzowi, jakoby w piecu gorejące, a głos jego jako głos wielu wód. I miał na prawicy swej siedem gwiazd, a z ust jego miecz z obu stron ostry wychodził i oblicze jego było na kształt słońca, gdy w swojej mocy świeci. A gdym go ujrzał, upadłem u nóg jego, jakoby umarły. Tedy włożył prawicę swą na mnie, mówiąc mi, nie bój się, Ja ci jest pierwszy i ostatni, i który żyję, chociaż żem był umarły, a oto żyję na wieki wieków. Amen. I mam klucze piekła i śmierci. Napisz te rzeczy, któreś widział i które są i które na potem mają być. Tajemnicę siedmiu gwiazd, któreś widział na prawicy mojej i siedmiu lichtarzów złotych, siedem gwiazd są aniołowie siedmiu kościołów, a siedem lichtarzów, któreś widział, są siedem kościołów.